Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Dzisiaj gościem w audycji jest człowiek z pasją, Tomasz Żółtko. Tak pisze o sobie na Facebooku. Tomek, Tomasz Żółtko, zjawisko artystyczno-publicystyczne, szczęściarz, zakochany nieprzytomnie w swojej żonie i dwójce dzieci. Ideowy chrześcijanin, naśladowca Chrystusa. Przeciwnik fundamentalizmu we wszelkiej postaci, za co bywa zwalczany i potępiany przez różnych ortodoksów, natomiast przez osoby areligijne często postrzegany jako dewota. Z tych powodów jest artystą niszowym, nigdy nie odniósł większych scenicznych sukcesów i raczej ich już nie odniesie. Klasyczny samotny wilk, w poglądach na gospodarkę i politykę, liberał, wydał do tej pory 13 płyt oraz sześć zbiorów wierszy. A krócej to, polski pieśniarz, muzyk, poeta, publicysta wydał 13 płyt i sześć zbiorów wierszy. Tomku, tak tutaj opisałeś siebie, tak, tak opisują Cię internety, opowiedz nam dlaczego zajęłeś się muzyką w życiu, jak, jak to się zaczęło? Dzień dobry, czy dobry wieczór? Jak nagrywamy tę audycję to dobry wieczór. Po ludzku mówiąc to był przypadek, choć ja w przypadki nie wierzę, ale nie planowałem kiedyś tam wiele lat temu bycie tak zwanym artystą. Moje plany dotyczyły zupełnie innych spraw, wiązały się z zupełnie innymi sprawami. Chciałem zupełnie co innego robić w życiu. Ale właśnie te moje plany w, w bardzo dla mnie zresztą takich dramatycznych i bolesnych okolicznościach nie wypaliły. I z braku innych pomysłów na życie Zacząłem pisać piosenki i później je wykonywać publicznie. Chwilę potem zacząłem pisać wiersze i niedługo później felietony i tego typu formy. E... Robiłem to, czy zacząłem to robić, No właśnie, bo nie widziałem żadnych innych możliwości, to był dla siebie. To był rok 1989, a więc wstrzeliłem się w ten czas przełomów, kiedy rodziła się nowa Polska, a z nią razem i wiele z jednej strony szans, a z drugiej strony wiele niepewności czy strachu, co to będzie, jak to będzie. Ale to, co dla mnie wtedy było niezwykle istotne, to upadła cenzura, a urodziła się w jej miejsce wolność wypowiedzi. I ja tak zupełnie bezwiednie, niemal w rozpaczy, skorzystałem z tej szansy. Tyle, że w ogóle nie miałem świadomości wtedy tego, że jakby to powiedzieć, że pisanie, tworzenie i wykonywanie utworów muzycznych. A pisanie różnych innych rzeczy też stanie się i moją pasją, i moją pracą, i moim powołaniem. A tę świadomość nabyłem, w cudzysłowie, nabyłem dopiero parę lat później. No, takie były początki. I dopiero po paru latach e, zorientowałem się, że no właśnie, że robię coś, co mogę. O czym mogę powiedzieć, że jest moją pasją i powołaniem, i, i pracą też. Okej, okay, czyli zaczęło się tak pozornie, przypadkowo. Natomiast y, takie pytanie mam. Y, czy nie ciągnęło Ci nigdy do muzyki bardziej komercyjnej? Do, do takiej, wiesz, większej popularności, większych pieniędzy? Y, w 1994 roku zdobyłeś popularność dzięki piosence Kochaj mnie i dotykaj. Czy to był dobry moment, by zacząć taką karierę? Jak Ty to widzisz z perspektywy lat? Wiesz że... Andrzeju... Powiem tak, show business to nie są moje buty, tak? O, to nie są moje buty. Show business to jest taka sfera bardzo niebezpieczna. To niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że bardzo wielu ludzi, no właśnie, pragnie być i, i znanymi, i, i, i bogatymi. I bardzo wielu ludzi, którzy jakoś tam w Showbiznesie funkcjonują. No, nie wahają się iść po trupach, żeby te cele osiągnąć. Tak więc showbiznes to jest to jest bardzo niebezpieczna sfera. I ja owszem, otarłem się o nią no, w tych latach 90. Ale nie, nie, nie było mi tam dobrze. Po pierwsze te, te, te, ten utwór, który, który tutaj przywołałeś, yy, yy, znaczy jego popularność to, było, jak, to, to było, jak, było jakimś takim wypadkiem przy pracy. Nikt, yy, yy, myślę o moich wydawcach i o, o mnie, nie zabiegał o to. Po prostu w przypływie jakiegoś impulsu wys, wysłano ten demówkę tego utworu do, do konkursu muzycznej jedynki, i ku naszemu, mojemu, wielkiemu zdziwieniu, on, on się zakwalifikował do tego, do tego konkursu, i, i, i został bardzo pozytywnie oceniony przez jury. Został, w, w nagrodę został, został fundowany Teledysk do tej piosenki. No i ten utwór, ta piosenka stała się przywojem ogólnopolskim, więc to był czas kiedy ja zafunkcjonowałem w show biznesie, ale bardzo szybko się zorientowałem, że to nie jest mój świat, tak jak powiedziałem wcześniej, że to nie są moje buty, ponieważ bardzo szybko z jednej strony oczywiście posypały się kuszące mnie propozycje, współpracy, nagrywania płyt, kolejnych teledysków itd. Tak tak ale, ale też bardzo szybko zorientowałem się, że to te propozycje są obwarowane takimi oczekiwaniami, że, które sprawią, że stanę się marionetką w czyichś rękach to znaczy w praktyce do której kamery mam się uśmiechać i w którą stronę mam mieć przedziałek i co mam mówić, co mam myśleć i co najgorsze, jakie utwory pisać więc zorientowałem się, że, że no cóż, no, że po prostu stanę się jakimś tam produktem dla kogoś i to, to było dla mnie nie do przyjęcia i odrzuciłem te propozycje i zostało to e, wtedy, bo to się wiele lat temu, w branży bardzo źle przyjęte e, stwierdzono, że jestem jakimś albo niepoczytalnym człowiekiem, albo, albo jakimś pyszałkiem, który nie wiadomo czego oczekuje. E, no i w związku z tym wypluto mnie tak po prostu. No i właściwie z dnia na dzień przestałem być kimś znanym. I, i Taki stan rzeczy trwa do dziś dnia. Żeby to jakoś króciutko podsumować, powiem tak. Oczywiście zapłaciłem bardzo wysoką cenę za to, żeby być niezależnym. Ta, to, tę cenę można by najkrócej mówiąc, najkrócej mówiąc z charakter, określić w ten sposób. Dla show biznesu jestem nikim. Tak? A jeśli jest się nikim dla show biznesu, to jest się nikim. No w ogóle, no w tej sferze popkulturowej powiedzmy. Ale z drugiej strony jestem wolnym człowiekiem, mogę pisać co chcę, jak chcę i przy tym mogę spokojnie sobie przy goleniu spojrzeć w oczy. A na takie wartości nie ma ceny, jak sądzę. Dzięki, to Super jest, że przybliżyłeś, że nie chciałeś zapłacić ceny za utratę swojej wolności. Czasami sukces i pieniądze zabijają to, co najcenniejsze szczęście, prawdziwe szczęście, czyli wolność i wartości człowieka. A powiedz, jak wygląda twoje życie? Chodzi mi tutaj o życie zawodowe. Jak często wyjeżdżasz, jak często, jak piszesz utwory, wykonujesz je. Opowiedz nam trochę tak o tej swojej, jak to się często mówi, pracy. Tak? W przypadku a, takiej aktywności y, jak moja, to wiesz, Andrzeju, ciężko jest, a, <śmiech> ciężko jest tak dokładnie określić, kiedy człowiek jest w pracy, a kiedy ma wolne. Y, wiesz, to, to jest zupełnie jakby inna filozofia funkcjonowania niż y, kogoś, kto pracuje na etacie i jest w pracy od 8 do 16 czy jakoś tak, choć teraz to też się bardzo szybko zmienia, bo liczy się dyspozycyjność i takie sprawy. Yy, bardzo dużo wyjeżdżam, jeśli chodzi o koncerty. Średnio gram 100 koncertów rocznie, od 26 lat ten stan tak wygląda. Oprócz tego jeszcze trochę mówię, mam jakieś wykłady i tego typu wystąpienia. Mm. Więc statystycznie rzecz ujmując, co trzeci dzień E, tak, mam jakieś takie czy inne wystąpienie publiczne. E, do tego trzeba jeszcze dorzucić no, czas spędzony w podróżach dalszych i, i mniej dalszych. E, natomiast e, jak jestem w domu, no to oprócz, e, oprócz takiej prozy życia związanej z wychowaniem dzieci, z. z no, utrzymaniem domu i tak dalej, i tak dalej. To, to pisze. Wtedy pisze. Piszę piosenki, pisze wiersze, pisze felietony, pisze jakieś tam swoje publiczne wystąpienia. No i to, tak jak powiedziałem, to trwa od 26 lat. I to jest taki czas, który, jakby to powiedzieć, który trudno jest y, jakoś ogarnąć w ramki. Rozumiesz, co mam na myśli. To, to, to nie jest tak, że ja pracuję od takiej godziny do takiej godziny, tylko to, to jest bardzo, bardzo nietypowe, bardzo różne, uzależnione od tego, choćby jak mi idzie. Prawda? Czasami jest tak, że, że, że wszystko jakby się układa i tylko pstryknąć palcami i jest już gotowy utwór, czy palieton, czy artykuł, czy cokolwiek. A czasami, czasami chodzę po ścianach, czasami zmagam się, jestem wtedy niedobry dla otoczenia. No, dzieją się, dzieją się bardzo niefajne, złe rzeczy nawet, bo to wszystko się w takich bólach rodzi. Każda piosenka, każdy artykuł, każdy wiersz to jest inna historia. Historia powstania oczywiście. No właśnie, o tą historię powstania chciałem zapytać, czy inspirujesz się kimś, czymś, masz jakieś swoje sposoby, w jakie, nie wiem jak to nazwać, uaktywniasz swoje natchnienia. Opowiedz o tym procesie twórczym, jak on, jak on powstaje w tobie. Pewnie też jest różnie, to, to tak się raczej domyślam, ale jakbyś mógł tak trochę przybliżyć ten etap. To ja jestem Mam wrażenie, choć może się mylę, ale mam wrażenie bardzo jakby nietypową osobą pod tym względem, ponieważ w związku z tym, że, że zaczynałem no właśnie w taki zupełnie niezaplanowany sposób, to trudno mi jest wymienić jakichś swoich mistrzów. Ja wiem, to fatalnie zabrzmi, bo można pomyśleć, że jestem pyszałkiem, tak, ale ale no tak to się rodziło, że ja po prostu zacząłem pisać różne rzeczy w takiej rozpaczy, żeby nie myśleć o rzeczach dla, wtedy dla mnie trudnych i bolesnych, które mnie absolutnie rozkładały, wtedy jeszcze bardzo młodego człowieka, ale już dorosłego. Więc żeby... Pierwsze moje kroki, nazwijmy to szumnie artystyczne, to bym nazwał jakąś taką swoistą autoterapią. Ja to robiłem, żeby, żeby nie myśleć o tym, co mnie boli, co mnie wykańcza. Więc nie miałem jakby nawet ani siły, ani pomysłu, żeby szukać jakichś, jakichś wzorów, jakichś mistrzów. Pisałem i nie zastanawiałem się, czy to jest dobre, czy to jest złe, ile to jest warte i czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. E, robiłem to dla siebie i robiłem to tak trochę dlatego, że nie potrafiłem nie robić. I choć e, od 1989 roku e, mija już no właśnie 26 lat, to powiem ci, że właściwie niewiele się zmieniło pod tym względem. No oczywiście, powiedzmy, że trochę okrzepłem, trochę poznałem życia, trochę tam podskoliłem techniki, ale jeśli chodzi o te takie, nazwijmy to, porywy serca, czy, czy inspiracje, czy, to tak się trochę dzieje dalej. To się dzieje właściwie tak samo jak, jak, jak na samym początku. Yy. Domyślam się więc, że, że z tym związana amatorszczyzna tak jak wychodziła ze mnie, taki wychodzi do dziś dnia, ale, ale no nie, nie chcę tutaj ściemniać i udawać kogoś lepszego i mądrzejszego niż jestem w istocie. Po prostu siadam i piszę. Jedynie to, czego pilnuję, to żeby w jakiś sposób inwestować w siebie, więc staram się dużo czytać, staram się... Obserwować świat, poznawać ludzi, poznawać inne kultury. To są takie rzeczy, które mnie inspirują na pewno. No i to wszystko. Dzięki Tomku. Jednym z powodów, dla których zaprosiłem cię do, do audycji jest to, że przyglądając się twojej chociażby działalności na Facebooku i czytając różne felietony, widzę jedno, że jesteś człowiekiem o, o szerokich horyzontach. Nie zamknięty w jakichś takich ciasnych ramkach. No i jako też osoba publiczna, tak, mniej lub bardziej znana w takich czy w innych kręgach, pewnie też spotkałeś się z niechęcią do siebie, z jakimś hejtem w swoją stronę, tak, niechęcią czy nawet nienawiścią. Czy mógłbyś powiedzieć, Zakładam, że tak jest. Jeżeli nie, to, to wyprowadź mnie z błędu. Tak, yy, yy, potwierdzam, to się zdarza i to niestety zdarza się często, tak, tak. I właśnie ponieważ co jakiś czas mając klientów, czy będąc na jakichś spotkaniach, ludzie pytają o to, jak sobie z tym radzić, więc ja też szukam, pytam różnych ludzi, jak sobie ty radzisz, kiedy taka, taka niechęć czy wrogość ciebie spotyka. Hmm. Pytasz, jak sobie radzę? No obawiam się, że sobie nie radzę. Ech. Wiesz, z hejterstwem to jest tak, że... Nawet dzisiaj o tym wspomniałeś o Facebooku, więc dzisiaj no, o tym nawet napisałem na jednej z moich stron facebookowych, że kiedyś, jeszcze przed epoką internetową... Ludzie plotkowali na swój temat przy kawie, czy przy alkoholu w takich swoich zamkniętych, zaufanych gronach, no i obmawiali innych, że i Ksiński to taki, a i Grekowska to tak. Dzisiaj w epoce internetu, jakby w sferze mentalnej, nic się nie zmieniło, tyle że częściej plotkujemy o innych, no właśnie, na różnych forach internetowych, na, na portalach społecznościowych. I tak jak powiedziałem, mentalnie to jest, jesteśmy tacy sami, tylko pole rażenia się zwiększyło niepomiernie. I, i to powoduje, że, że obiekt, ten kto jest w danej chwili obiektem hejterstwa jest zupełnie bezsilny, bo co możesz zrobić, jeśli ktoś wypisuje na twój temat jakieś zupełnie stworzone historie. Takim pierwszym odruchem jest, żeby, żeby się jakoś, nie wiem, wtrącić, wyjaśnić, napisać, wykrzyczeć tam w komputer, że to wszystko jest kłamstwo, że to jest nie tak, że, że no ale to, to jest przeciwskuteczne Hejterzy tylko na to czekają, więc wypraktykowałem, że być może najtrudniejsze, ale najskuteczniejsze w tym wszystkim jest milczenie. Po prostu nie komentowanie, no, niech piszą, niech plują, ale, ale człowiek jest bezradny, no. to boli, to upokarza. Ech może po cynikach to spływa, jak po kaszce, ale ja to przeżywam. To jest coś, co najbardziej upokarzająca jest taka bezsilność właśnie, że nie masz żadnych szans, żeby, żeby coś wyprostować, żeby coś wyjaśnić. I możesz tylko liczyć na, na to, że ludzie, którzy znajdują w sobie choć odrobinę szlachetności, nie będą w, w czymś takim uczestniczyć po prostu. A ludzie podli i mali, no cóż, tacy ludzie potrzebują żyć życiem innych, innych ludzi, właśnie. No i, i w ten sposób się realizują. Ale sposobu na, na hejterstwo ja nie, nie znalazłem żadnego. Tak jak powiedziałem, to jest przykre, to jest bolesne i bardzo upokarzające. Ja wybrałem drogę milczenia zwykle nie komentuję, nie wyjaśniam, nie tłumaczę. Nie ma mnie w tym po prostu. Okej, okay, dzięki za to szczere przybliżenie jak to przeżywasz i, i jaką masz strategię na to, czyli milczenie. A tak trochę zmieniając temat, można o Tobie wyczytać między innymi, że jesteś liberałem tak? w poglądach na gospodarkę i politykę. Jak to rozumieć? Jak Ty to rozumiesz? No... No to jest, wiesz to jest jakby długi temat, ale, ale skrótowo postaram się wyjaśnić to w ten sposób. Ja uważam, że wszelkie wartości, wszelkie poglądy dotyczące nie tylko polityki i gospodarki, ale także no, w ogóle życia wszystkiego, może jeszcze bardziej... Kiedy na przykład roztrząsamy sprawy związane z moralnością, czy szerzej z etyką w ogóle, czy związane, nie wiem, z religią, w tych wszystkich zagadnieniach, w tych wszystkich sferach uważam, że wolność jest taką najlepszą przestrzenią, w której my ludzie możemy się poruszać, ponieważ ja wierzę w sensowność wielkiego targowiska idei. To targowisko sprawia, prowokuje mnie po pierwsze do tego, żeby samemu być pewnym, kim się jest, co się wierzy, gdzie jest dobra, a gdzie jest zło, gdzie jest prawda, gdzie kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc prowokuje mnie do samookreślenia się i to po pierwsze, a po drugie sprawia, że mogę w nieskrępowany sposób pośród konkurencji innych pomysłów i innych idei wygłaszać swoje. Wręcz może je propagować. Tak na przykład rozumiem wszelkie działania ewangelizacyjne w chrześcijaństwie. Więc więc jestem liberalem dlatego, że uważam, iż należy szanować wolność każdego człowieka po to, żeby inni ludzie mogli w ten sposób być inspirowani i prowokowani do tego, żeby szanować moją wolność. A jeśli moja wolność będzie uszanowana, wtedy ja będę miał okazję w taki czy inny sposób, na przykład poprzez to, co tworzę, wyrażać... Wszystko to, co jest dla mnie ważne. Więc, więc tak, tak rozumiem liberalizm. I tu się tak zasekuruje jeszcze. Liberalizm nie oznacza relatywizmu. Tak? Bo często to jest mylone. Liberalizm prowokuje mnie przynajmniej do... Powtórzę to jeszcze raz, ale wiesz, to jest dla mnie ważne. Prowokuje mnie do... Ciągłego określania się wobec, prowokuje mnie do tego, żeby być świadomym kim jestem, dokąd zmierzam, jak żyję i co z tego wynika dla mnie. Tylko ludzie wolni mogą, tak myślę, tak mi się wydaje, mogą snuć naprawdę głęboko tego typu rozważania. Ludzie, którzy są indoktrynowani, którzy są na przykład fundamentalistami, mam wrażenie ich nie stać na tego typu refleksje i na tego typu zmagania ze sobą, które ja na przykład bardzo cenię. No dzięki za, za to przybliżenie twojego patrzenia na właśnie na wolność, tak? Dużo, dużo mówisz o tej wolności, widać, że to jest dla ciebie wartość. Użyłeś takiego ładnego zwrotu wielkie targowisko idei i na tym wielkim targowisku idei jakie idee ty przekazujesz w swojej, w swojej szeroko rozumianej działalności, tak? Jako publicysta, jako autor. Czy masz jakieś takie wiodące idee? Czy te idee zmieniają się w, w ciągu lat? Opowiedz trochę o tym. Jakiego rodzaju, nośnikiem jakich idei jesteś? No może staram się być, tak mhm. powiem. Więc one się nie zmieniają, tylko może moje rozumienie spraw życia, przepraszam, to tak trochę pompatycznie brzmi, ale nie znajduję innych słów. To się zmienia, mam nadzieję, że może dojrzewam, więc więc idee się nie zmieniają, natomiast rozumienie ich może trochę się we mnie zmienia. Ale one są te same. Żeby tak trochę słowo wymienić, no to... To, czym się zajmuję, to, co mnie fascynuje i o czym w naturalny sposób, czemu naturalny sposób daje wyraz, na przykład w swojej twórczości szeroko pojętej, no to Bóg, to miłość... To, to, yy, to pokój, pokój z Bogiem i zgoda ze samym sobą, yy, to szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim on jest, i jak, niezależnie od tego, jak bardzo się ja z nim, a on ze mną nie zgadza. Yy, no i wreszcie to jest yy, szeroko pojęta etyka. Mnie fascynuje i dobro, i zło, i, i ta cała sfera a, wybierania, wybierania. Hmm. Bo to, co w życiu wybieramy, jakby świadczy o tym, jacy jesteśmy i kim jesteśmy. I to są dla mnie rzeczy fascynujące. Hmm. Nad tym staram się jakoś tam w domorosły sposób Główkować, zastanawiać się. Ach, no i też pisać pisać, tak. Tomku, zbliżamy się już powoli do końca wywiadu, przynajmniej pie pierwszej jego części. Czy są jakieś rzeczy, o które nie zapytałem Cię, a które chciałbyś powiedzieć słuchaczom? O. O. Nie wiem. Nie, nie, nie wiem. Nie, proszę, pytaj mnie. Dobrze, okej. Okay. Czyli rozumiem, że nie, nie ma takich rzeczy. Czasami pytam o to, ponieważ czasami ktoś... Po prostu chciałby jeszcze coś powiedzieć, czuję, że ma coś jeszcze do przekazania, a nie zostało to zapytany. Jakąś złotą myśl, tak? Nie, nie, nie mam niczego takiego w zanadrzu, proszę mi wybaczyć. <głosy> Dobrze, wybaczamy ci. Natomiast pytanie jest takie: zakładam, że część słuchaczy będzie cię kojarzyła, ale myślę, że nie wszyscy. Nie wszyscy słuchacze. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z Twoją działalnością, podaj nam jakieś namiary internetowe, gdzie można. Gdzie można Cię spotkać w internecie, gdzie można dowiedzieć się o Tobie więcej? No, dwie strony tutaj szybciutko, na miary, Adresy dwóch stron internetowych wymienię. Taka pierwsza, no, zaniedbywana przeze mnie, nazwijmy to ogólnointernetowa. www. .com .pl. Tomek Tomegzy pisany razem, tak? Www. .com .pl i. Druga strona facebookowa, tak zwany fanpage, czyli nie, nie mówię o prywatnej stronie, ale takiej, nazwijmy to artystycznej www.facebook.com, łamane przez Tomasz Zoltko, pisane razem, gdzie T i Z są dużymi literami. Tomasz Zoltko. Www.facebook.com, Tomasz Zoltko. Na tę stronę zapraszam, szczególnie na tę drugą, tam jestem dosyć aktywny. Okay. Tomku, ja dziękuję Ci za tą pierwszą część wywiadu. W drugiej części wywiadu y, będę rozmawiał z Tobą o Twojej relacji z Bogiem, o duchowości. Rozumiem, że y, nie wszystkich musi, muszą te sprawy interesować, natomiast tych, których interesują, zapraszam na drugą część wywiadu. A Tobie bardzo serdecznie dziękuję za to, że podzieliłeś się tak bardzo szczerze tym, co jest dla Ciebie ważne. Pokazałeś się jako, jako człowiek, nie jako produkt. Nie jako ktoś, kto chce wykreować swój obraz, ale jako człowiek, który przeżywa swoje zmagania, który przeżywa swoje pytania, wątpliwości, który jest w drodze, który poszukuje i który bardzo ceni wolność. Dziękuję Ci za to Tomko. Ja dziękuję i oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy.